Rozdział siódmy. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi, a oni trzymają cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemi, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, Które wołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym dano jest szkodzić ziemi i morzu, mówiąc: Nie szkodźcie ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż zapieczętujemy sługi Boga naszego na czterech, na czołach ich. I słyszałem liczbę zapieczętowanych: sto i aniołów. I cztery tysiące były zapieczętowane z wszelkiego pokolenia synów izraelskich. Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy zapieczętowanych, Z pokolenia Gada, 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Asera, 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Neftali 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Manassesa, 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Symeona, 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy zapieczętowanych z pokolenia Isachara 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Zabulona 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Józefa 12 tysięcy zapieczętowanych, z pokolenia Beniamina 12 tysięcy zapieczętowanych. Po tym popatrzyłem, a oto było zgromadzenie wielkie, którego nie mógł nikt zliczyć, Ze wszystkich narodów i pokoleń i ludzi i języków, którzy stali przed stolicą i przed obliczem baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy w ręku ich, i wołali głosem wielkim mówiąc, Zbawienie jest od Boga naszego, który siedzi na stolicy i od baranka, A wszyscy aniołowie stali wszędzie około stolicy i starszych i czworga zwierząt i upadli przed stolicą na oblicze swe i chwałę dali Bogu, mówiąc Amen. Dobrorzeczenie i chwała i mądrość i dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków Amen. I odpowiedział jeden z starszych, mówiąc mi, ci, którzy są obleczeni w szaty białe, któryż są i skąd przyszli? I rzekłem mu, panie, ty wiesz. I powiedział mi, ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omenisz szaty swoje i pobielili je we krwi barankowej, i dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, będzie mieszkał z nimi. Nie będą dalej łaknąć, nie będą więcej pragnąć, nie będą mieli kłopotów z powodu uderzającego w nich słońca i nie uderzy w nich żadna gorącość. Albowiem baranek, który jest w pośród stolicy, będzie ich pasuł i będzie ich prowadził do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką zę z oczu ich.